Dzisiaj jesteśmy, Maharaj przyjechał do nas mimo bardzo ciężkiego turu po Włoszech. Przyjechał do nas specjalnie, żeby podzielić się z nami seminarium Drzewo Życia. Podróżuje po całym świecie. Jest to seminarium zaprojektowane przez jego świętego Saczynana Maharaja, które w opinii obydwu Maharajów jest bardzo wartościowe dla wielbicieli, i dlatego mamy ten zaszczyt i możliwość, że Maharaj podzieli się z nami dzisiaj ten, tym seminarium. Ma Om Vishnu Padaya Krishna Prasthanya Bhitavai Shri Vakti Bhakti Vyantra Namaste Sarasvakti Veve Bhova Vary Shri Krishna Chaitanya Prabhu Vityanam Shri Advaita Galadvara Sivasan Vavara Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare so like Hare. Chciałem wszystkich powitać. Dziękuję, że przyszliście. Zazwyczaj całe seminarium zajmuje około 6 godzin. Mamy dzisiaj tylko dwie. Dlatego spróbujemy streścić całe sześć godzin w dwie godziny. To zostało zaprojektowane jako seminarium. Seminarium oznacza serię wykładów na zadany temat. A my zrobimy trzy wykłady w jednym. Tak jak Tak jak możecie zobaczyć na slajdzie. Tytuł, Your tree of Life". tytuł tego seminarium to jest Twoje drzewo życia. Używając analogii drzewa, to live a holistic life. możemy zrozumieć czego potrzebujemy do tego, żeby żyć w kompletny, holistyczny sposób. Thank you. And, uh... <coughs> <coughs> <laughs> And you can translate what I just said. I did. Oh, okay. Well, I say, yes. you keep the mic. Yes. And uh, so, uh, when you think of a tree, jak myślicie o drzewie? I mean, day -day life, trees, trees, my Mamy życiowe doświadczenie, wiemy jak wygląda drzewo w pismach, które wielokrotnie drzewa są opisywane, wiemy jak drzewa żyją, jak egzystują. So we're going to use the analogy of the tree to describe everything that life consists of in a concise way. Możemy Będziemy używać analogii drzewa, żeby opisać kompletnie wszystko, z czego składa się nasze życie. If you can see from the schematic there, there are three aspects: the root, the trunk, and the crown. Jak możecie zobaczyć na schemacie. Składa się to z trzech zasadniczych aspektów: korzenie, pień i korona. I'll ask you a question. What's the most important part of the tree? Która część drzewa jest najważniejsza? What gives life to the tree? What section of the tree is the most? Co daje życie drzewu? część drzewa jest najbardziej istotna? The roots, right? Tak, korzenie. Roots. So, what is our nourishment? Co jest tym, co daje nam odżywienie? Co jest odżywieniem naszego duchowego życia? So, one bardzo istotnych elementów życia jest właśnie ten duchowy aspekt. But it out to more than just the spiritual. Ale on rozprzestrzenia się na więcej niż tylko duchowy aspekt. If you have a tree with just roots, you don't have a tree. Bo jeśli macie Drzewo, które składa się z samych korzeni, to tak naprawdę nie jest drzewem. You actually Nawet nie zobaczycie tego, że to drzewo składa się z samych korzeni, bo nic nie widać. Całe drzewo, to tak naprawdę pień i korona. But nourishment of the tree comes from its roots. Ale odżywienie przychodzi do tego poprzez Korzeń. So the three aspects of our life is our spiritual nourishment. Te trzy aspekty naszego życia to jest nasze duchowe odżywienie. Our day-to-day -day values and lifestyle. Nasze społeczne wartości i styl życia. And it's synonymous with the trunk of the tree. I to jest to nasze pieniądz tego drzewa. And then you have the crown. I później jest korona what the what the tree gives to others fruit Tray, shade Cien. shelter yeah. so individual nourishment lifestyle and what we offer to others um, i wartości, i to, co innym. and every a human being needs Physical nourishment, spiritual nourishment, emotional nourishment, and we might even say, social nourishment also. Każda żywa istota, każda rusa istota potrzebuje duchowego odżywienia, fizycznego, emocjonalnego i można powiedzmy również społecznego odżywienia. And I'll start with the roots because they're the foundation of what we are. Chcę rozpocząć od omówienia korzeni. Dlatego że są one fundamentem tego, kim jesteśmy. The roots you can't see. Korzeni nie widać. But still they're the most to jest najbardziej ważne, część So nourishing our spiritual practice is a personal thing. Od, dostarczenie naszego odżywienia poprzez własną praktykę jest. Taką indywidualną no one can see, actually, what is going on within your own heart and your relationship to God. Nikt nie widzi tego, co dzieje się w twoim sercu i w twoim związku z Bogiem. It's very personal. Jest to bardzo personalne. And it's somewhat hidden. I też ukryte. It may come out in a communal setting. Może przyjawić się w takim społecznym. Formie. And we can sometimes see something. I czasami może być coś inaczej. But in essence, it's very Personal and very individual. So what makes up our spiritual nourishment? So you can see from the schematic, there's three things. And that is hearing and chanting about the Lord. Because this is the nourishment or the main root of our spiritual existence. Reading about the Lord, understand what we read, assimilating that, that and applying it in a day-to-day life. Another part of the root network prayers modlitwy. are individual prayers. How often do we offer prayers? Jak What is the quality modlitw? of our prayers? How deep these prayers are? Jak są te so, our, in other words, our personal dialogue with the Lord through prayer Innymi słowy, nasz osobisty dialog z Panem poprzez modlitwę. And we also understand chanting is like a prayer, but then again there are also individual prayers. Rozumiemy, że intonowanie też jest formą modlitwy, ale oprócz tego są takie indywidualne modlitwy. So this is calling out to the Lord. Jest to takie wyzwanie Pana? Getting to know the Lord. Błaganie o poznanie Pana and understanding our relationship with the lord naszego związku z panem as a living being as a spiritual being jako żywe jesteśmy duchowe mamy ciało ciało jest potrzebne i ważne and it must be given when we say proper care and attention musi mm. również otrzymać wystarczającą uwagę i opiekę. But our existence is spiritual. Ale nasza egzystencja jest duchowa. So without neglecting the body, still Więc nie, nie ważąc kwestii ciała, mimo to najważniejszą częścią naszej egzystencji jest Słuchanie, intonowanie, rozumienie naszego związku z panem. And is the essence of our existence. To jest esencją, istotą naszej egzystencji. We can go into more detail about this aspect. Możemy zagłębić się w szczegóły tego aspektu. How much time do we spend praying, chanting? Ile czasu poświęcamy na słuchanie i intonowanie? What is the quality? Jaka jest jakość tego? Do we actually put time, energy and what we say, attention in doing it with absorption? Czy czas i to z, z That the difference between doing something and doing something with, with quality is the difference between You know, summer and winter, it's completely opposite, practice The difference between doing something and doing something in a good quality is so big as between the summer and the summer. So sometimes we put a lot of emphasis on our day-to-day -day activities and our relationship with others, but our spiritual nourishment is not so strong. Sometimes we can put a lot of pressure on our daily activities and issues related to other things, but our spiritual roots are weak. What we can give to others is what we have for ourselves. So the foundation of our spiritual growth is to hear and chant the glorious Lord. This gives spiritual energy and awakens our relationship with God. And of course, Hearing about Krishna, hearing about God, chanting about God, remembering God—it's not only spiritual nourishment; it's spiritual happiness. To Just like we had this nice kirtan at the beginning here. And I was watching everyone. Everyone at the beginning was like this. Ja obserwowałem wszystkich na początku wszyscy byli tancerzy, ale wraz z tymem kierunki się rozwinęły. You know, you know, it's like, and the energy, spiritual energy, was coming in, and everyone was part of being picked up and lifted up. Ducha energia wzbierała i wszyscy byli w ten sposób podnoszeni. It's going into the air and into the heart, and the heart's becoming happy, and then the energy of the body starts to become activated. Trafia, to trafia do ucha, dalej do serca w sercu powstaje szczęście i w ten sposób też wszystkie energie aktywują się. And that's spiritual I to jest duchowe odżywienie. And that's, that's not optional, it's for our I to mm jest -hmm. nie jest to kwestią wyboru. Jest to zasadniczą kwestią naszej egzystencji. So, out of all the practices, hearing and chanting the glories of the Lord is the most powerful root force which gives nourishment to our life. Mm -hmm. Ze wszystkich więc y, praktyk, to słuchanie i intonowanie jest największą siłą trafiającą do korzeni, która odżywia całe nasze życie. Understanding and applying philosophical teachings. Zrozumienie i zastosowanie duchowych nauk. Our spiritual master, his divine grace, A.C. Bhakti Vedanta Swami Brahmapad, spent a large part of his mission writing and explaining so many books mm -hmm. nasz mistrz do faby i gościnny te aktorem Dantesa Mikopana poświęcił tak dużą część swojej misji na pisaniu i writing and understanding yeah so many books pisaniu i e, rozumieniu tak wielu książek and of course he gave so many lectures based on the books he wrote i oczywiście dał tak wiele wykładów na podstawie książek które napisał because he gives a direction on Dlatego że to daje przewodnictwo w życiu. Philosophy filozofia, filozofia jest wizją, która kieruje życie. So that our soul jest to duchowa filozofia, która kieruje naszą duszę do Krishna. But it's not so easy to understand. Ale nie jest to tak łatwe do zrozumienia. Simply to read. Is not enough Samo jest to understand what To is and then apply that becomes a complete package. I to jest inna There's two things. One is called gyan. This is Sanskrit, which means knowledge. So two things: gyan in Sanskrit, to znaczy and Vigyan. Vigyan means knowledge, and vikyan. Vikyan means a of the knowledge. I vigya, czyli uświadomienie sobie tej wiedzy. And realization of the knowledge comes by application of the knowledge. A uświadomia uświadomienie przychodzi poprzez zastosowanie tej wiedzy. You go to school. Chodzisz do szkoły. And you learn to become a doctor. Uczysz się jakby być lekarzem. spend so much time, energy and money in education. Poświęcasz tyle czasu, energii na i pieniędzy na edukację. And then you may also practice before you actually become an official doctor either praktykujesz masz praktykę zanim zaczniesz normalny staż now you have your degree i chcesz po prostu pośągasz dyplom and But you put your sign out możesz sobie powiesić shit przed drzwiami doctor krishna kirtan Doctor krishna kirtan but then You remain closed. You never open your door. Ale nigdy nie otworzysz swojego gabinetu. You never take any nie przyjmiesz pacjentów. And you just read more medical Tylko będziesz dalej studiował o Tak naprawdę nie zostałeś lekarzem, masz tylko dyplom. Can you be called a doctor? Czy można ci nazwać lekarzem? Not by intelligent people. By tak nie zrobi. You have to actually practice. Musisz faktycznie praktykować. So the books give us the understanding of the direction in life and also the how to practice it. But until the application comes the knowledge doesn't really take root. Książki dają nam wiedzę i kierunek. Dopóki jednak, że nie zastosujemy tego w życiu, nie uśrodowimy sobie tego. I can I talk a little bit about reading? Możemy, How many you read regularly? Ilu z Was czyta regularnie? Nice, very good, okay. How many of you fall asleep when you read? Ilu z Was zasypia czytając? <laughs> okay. Well, it's not the idea, but... <laughs> So, here's some practical steps on how to effectively read. E, kraków, żeby decide on what you're going to read. Co, co And then decide how long you're going to read for. Jak długo That's up to you. Or to we'll make a time. Sobie ten czas. Go to a place where you can be alone uninterrupted. Udać się do miejsca, w którym możesz być sam i nikt ci nie będzie przeszkadzał w ciszy. Innymi słowy, miejsce, gdzie możesz się koncentrować i musisz zadbać o to, żeby tam było komfortowo, ale nie zasypać się. Kultywuj właściwe nastawienie. Co to znaczy? Zanim zaczniesz, ofiaruj modlitwę book jest actually the Lord incarnate in transcendental Sound. Książka jest tak naprawdę inkarnacją samego Pana w postaci transcendentalnego do the Holy Scripture as the personality of Godhead in form of literary So. Zbliżony się do książyk jako do inkarnacji najwyższego Pana w postaci dźwięku. Nie yeah, there's many prayers. Jest wiele One great saint, Sanatan Goswami, wrote beautiful prayers in glorification of Shrimad Bhagavatam. Sanatan Goswami, który napisał następujące, glorifikujące Shrimad Bhagavatam. And there's prayers and glorification of Bhagavad Gita and any other scriptures. Przypisano następujące Bhagavad Gita i inne pismo. This brings a proper mindset. W ten sposób rozwinęło właściwe nasze When you're ready, begin reading. Jak jesteś gotowy, zacznij czytać. You can read or loud, works for you Możesz czytać albo po cichu, albo nagle. Cokolwiek daje lepszy efekt. While Czytając, jeśli przyjdzie ci do głowy jakiś um, ustęp, try to understand it. Spróbuj go, jeśli zwrócisz uwagę szczególnie na jakiś fragment, hmm. postaraj się to zrozumieć. Przeczytaj jeszcze raz. One thing about And the Written knowledge is that when you read it over and over again, it becomes clearer and clearer. Ciekawa rzecz na temat pisanej wiedzy jest to, że czytając ją raz za razem, staje się coraz jaśniejsza. Okay. When your time is up, offer obeisances again. Kiedy się czytanie, and you may also write down while you're reading some of the realizations you get during the reading. I możesz sobie również zapisać rzeczy, które sobie uświadomiłeś czytając i możesz do nich później wrócić. I dalej staraj się zastosować niektóre przynajmniej z tych rzeczy w swoim codziennym życiu. I możesz też obserwować innych i zobaczyć, jak oni to it. I też możesz obserwować innych, patrzeć, jak inni stosują to życie. So this is more like a, a formula for effective reading. To są bardziej takie zasady prowadzące do efektywnego czytania. We and understand what we read. Chcemy przyswoić sobie i zachować to, co czytamy. Because the statistics show that the average person remembers about 10% of what they read. What happened to the other 90%? 90? So that's not very much. To nie dużo. And it's not, it's not the best use of time either. So if we follow these simple steps that I mentioned, Tymi krokami, które omówiłem, and then, it will become more effective. I'm going to give you my notes. Everyone will get a copy of these notes, so you can also uh, go back over and remember what was discussed. Praying to the Lord. Się Pana. Uh, we have a direct relationship with God. Mamy bezpośredni związek z Panem. God is in the heart. Bóg jest w sercu. Of course the spiritual master helps us to connect to that relationship. Oczywiście mistrz duchowy pomaga nam nawiązać ten związek. But the relationship is direct. Ale związek jest bezpośredni. And so we can offer prayers to the Lord. Możemy ofiarować modlitwy Panu. What prayers? prayers Jaka jest jakość naszych modlitw? Jakie modlitwy ofiarowujemy? My dear Lord, give me a good job. Mm. Panie, proszę, dobrą pracę. I'm poor, where's the money? <laughs> <laughs> you may get that, but you may not get happiness. No okay. możesz może to dostaniesz, ale nie dostaniesz szczęścia. So it's dangerous to to to pray for something external because you never know, even if you get it, will it bring me it might even be bring me misery. Dlatego niebezpieczną kwestią jest modlenie się o takie zewnętrzne rzeczy, dlatego że tak naprawdę może nawet je dostaniemy, ale może to nam przyniesie niedole. So external prayers are not guaranteed for anything beneficial. Dlatego takie modlitwy, o takie zewnętrzne rzeczy nie gwarantują nic korzystnego. Because these things come in well. Bo te rzeczy przychodzą i odchodzą. But prayer actually means to connect with God prawdziwa modlitwa oznacza połączenie z Bogiem to offer devotion to god ofierowanie naszego oddania Bogu wychwalanie go to ask for service proszenie go o służbę to help us become more devoted to him proszenie go żeby pomógł nam stać się bardziej oddanym jemu and the scriptures are full of so many prayers peacements są pełne tawiwerami. You don't have to create your own prayers, all you have to do is read the prayers by the great souls and repeat those prayers. Nie musisz tworzyć własnych modlit, Wystarczy, że przeczytasz i powtórzysz modlitwy wielkich duż. This is very personal I to będzie bardzo personalne. God is the closest thing to us. Bóg jest nam najbliższą in He, osobą. Hes so close you can't see him. Tak is he's so close that we see If you could see in there. Serca, he's in there. On And so he's guiding us. And he's also uh, correcting us. Correcting us. Mm -hmm. So offering prayers to God is offering prayers to God within our heart because Oferując modlitwę, oferujemy modlitwę Bogu w naszym sercu, bo on je słyszy doskonale. So, these are ofierowanie modlitw, czytanie i rozumienie oraz intonowanie są trzema bardzo istotnymi korzeniami całej naszej praktyki. To jest takie podsumowanie kwestii korzeni naszego życia. I korzenie musimy odżywiać każdego dnia. Tak jak musimy każdego dnia jeść. Jeśli nie, the body becomes week. Jeśli nie będziemy jeść, ciało stanie się słabe. So in the same way, by nourishing our spiritual roots through hearing, chanting, reading, praying, every day, we get spiritual strength. W ten sam sposób, odżywiając nasze korzenie poprzez czytanie, słuchanie, modlenie się i intonowanie każdego dnia, rozwijamy siłę. And that's the root system. Tak wygląda system korzeni. So I'll, uh, just go on to the next part. Oh mówimy kolejną rzecz which is the trunk. Czyli pień. Should I go on to the trunk or should we talk should we have some questions about the roots? Możemy już mówić o pniu drzewa, czy jeszcze może są jakieś pytania do korzeni? Let's see, any questions about what is the nature of spiritual nourishment, how to increase spiritual nourishment? Why do we need spiritual nourishment? Może są jakieś pytania dlaczego potrzebujemy w ogóle duchowego odżywienia, jaka jest tego natura, jak to poprawić? Something we're struggling with in order to increase spiritual może, nourishment? może zmagamy się z czymś w tym celu, mając na celu. Another odżywienie? part of spiritual nourishment, which I didn't mention, jest też inna część duchowego odżywienia o której nie mówię. to with other spiritual persons. To jest obcowanie z innymi duchowymi osobami. There's a tree in America. W Ameryce jest takie drzewo. It's called the redwood tree. Sequoia. Sekwoja. Yeah. Sequoia. It's another tree, the sequoia tree, redwood tree. It's a very big tree. Jest olbrzymie. And uh it lasts for sometimes two thousand, three thousand years. Tak żyje czasami 2000 czy 3000 lat. And there have been many calamities during that time where there's sometimes torrential rains, winds, storms and so many other things. I ona mm, przeżywa różne kataklizmy, czasami są susze. Huragany, urwanie chmur, deszcze, tornada. Tak wiele różnych katastrof. Jakim cudem to drzewo przeżywa to i jest dalej silne? Dlaczego? Dlatego, że jest to bardzo wyjątkowe drzewo pośród wszystkich drzew. The roots don't go deep. Korzenie nie są głęboko. You might można by pomyśleć, że te korzenie muszą być, sięgać bardzo głęboko ale nie sięgają głęboko one rosną w inny sposób one rozprzestrzeniają się na boki i łączą się z korzeniami innych drzew w ten sposób każde drzewo jest połączone ze wszystkimi innymi poprzez system korzeni and big when some calamity or some storm or some difficulty comes they have the support of each other in their strength i kiedy przychodzi jakiś kataklizm to one wspierają siebie nawzajem so using that analogy we understand that yes we can hear and chant the glories of the lord and practice the process but our strength is our support with others who are doing the same thing our association with others. Wszelibyśmy analogii możemy zrozumieć że tak. Naszym odżywieniem jest na nasze słuchanie intonowanie czytanie, ale siłą czerpiemy z wsparcia otrzymanego od innych. Więc kół san kirtan. Jest nazywane san kirtan. Kirtan means to glorify the Lord and san means Kirtan oznacza gloryfikowanie Pana, a San oznacza wspólnie. To daje siłę całemu procesowi oraz siłę każdej jednostce. Dlatego to jest kolejna taka ważna rzecz, jeśli chodzi o nasze korzenie to są związki z wielbicielami. Ja Oczywiście moglibyśmy się w to dalej zagłębić. Ja tylko to wspomnę. Any about the roots? Czy są jakieś pytania na temat korzeni? We we'll go Pray uh, with already established play, uh, prayers, or uh, you may pray just, you know, with our words. Uh, um, uh, is it uh, is one all right, or uh, uh, is one better than the other? Is that the question? Is one better than the other? Yes. What is uh, preferable uh, for you? What is better? I think both either leaders. <laughs> Pytanie o modlitwę, że Maharaj mówił o recytowaniu modlitw już skomponowanych, a czy Boże. można się modlić też swoimi słowami, czy któreś jest lepsze? Maharaj, tak, obydwa są dobre. Modlitwy wielkich dusz opisane czy przytoczone w pismach. Są doskonałym wyrazem oddania, czy czystego oddania dla Pana. Dlatego możemy je powtarzać. I też to robimy. Ale czasami też potrzebne są indywidualne modlitwy. I do tego też zachęcamy. Because when we do something on an individual basis, it becomes even more personal. Dlatego, że kiedy robimy coś indywidualnego, to staje się jeszcze bardziej osobiste. Helps us go our Pomaga nam to jeszcze wyjść głębiej w ten personalny związek. Have a extra to them. Dlatego obydwie modlitwy są dobre i w pewnym sensie e, też indywidualne, ale te takie personalne modlitwy mają więcej tego, takiego osobistego nastroju. I zazwyczaj, kiedy oferujemy takie indywidualne modlitwy, to o coś prosimy. Recytując modlitwy z pism, zazwyczaj glorifikujemy Pana. A modlitwa jest doskonała, kiedy składa się z obydwu rzeczy. Just like if you meet somebody. To tak, jak jeśli kogoś spotykasz. jakąś bardzo szanowaną, ważną osobę. Zgodnie z etykietą najpierw trzeba w jakiś sposób wyrazić pochwałę dla, dla tej osoby i później zaczynasz rozmawiać. You know, my dear sir, my dear madam, you are such a intelligent person, I heard you did this wonderful thing and so many people got helped. I'm so happy to meet you. O, proszę Pana. Tak się cieszę, że Pana spotkałem. Słyszałem, że Pan mówił to i to i robił to i pomógł tak wielu osobom. Cieszę się, że mogę Pana spotkać. W ten sposób to otwiera cały, całą relację. W ten sam sposób, oferowując indywidualne modlitwy, możemy zacząć od gloryfikowania Pana. dziękuję. Okay. Anything else on the roots? Coś jeszcze na temat korzeni? Okay. Oh yes. Okay. Does it mean that uh, every activity of our material life should be? preceded with uh, prayers to like spiritualize the it's a good idea tak? <laughs> no but as I said, on the end is almost impossible I think it's because we because we're not accustomed that's why <laughs> bo nie przywykliśmy do tego tylko dlatego. tego but if you might say those things that are the most essential part of our activities yeah ale jeśli byś powiedziała że te najważniejsze nasze czynności, to tak. Mój drogi Panie, siedzę tutaj w tej pięknej restauracji. Jest tutaj tyle wspaniałego jedzenia. Chciałbym spróbować wszystkiego. Mm, jeśli jednak bym to zrobił, to pewnie bym się przejadł i nie byłoby to zbyt dobre. So please help me. Proszę, <laughs> so you know something like simple like that. Takie proste kwestie jak ta. Krishna Vamana he likes when you take as much as you can. Oczywiście Vamana Deva będzie szczęśliwego jeśli zjesz tyle ile możesz albo jeszcze więcej. Yeah but you know some things like we we pray so we do the right thing and not do the wrong thing więc modlimy się, żeby postąpić właściwie i nie postąpić niewłaściwie. Unikamy tego, co jest dobre, unikamy tego, co jest niedobre. Mogą być oferowane takie modlitwy. It says in the shastras that if one remembers Lord Chaitanya, then the most easiest things become w siastrach jest powiedziane, że jeśli pamięta się o Panu Czejtani, to nawet najtrudniejsze rzeczy stają się łatwe. A jeśli ktoś zapomina o Panu Caitani, to nawet najtrudniejsze rzeczy stają się najłatwiejsze rzeczy stają się trudne. So, the mercy of the Lord makes everything successful. Łaska Pana powoduje, że wszystko jest sukcesem. Okay, so life is not just roots. Ale życie nie składa się z samych korzeni. Now we we'll talk about the trunk. Teraz porozmawiamy o pniu, drzewa. Physical and emotional well-being jest the fizyczna i emocjonal jest to fizyczny i emocjonalny dobrobyt. From healthy roots grow a strong tree. Z silnych korzeni rośnie mocny pień. Living properly helps us to act and think properly. Właściwe czy życie we właściwy sposób pomaga nam właściwie myśleć i działać. To zawiera w sobie fizyczne i umysłowe samopoczucie, dobrobyt. Zawiera się w tym dobra dieta, regularne i zdrowe ćwiczenia, i zdrowe ćwiczenia and good sleep. Zdrowy sen. In other words, proper rest proper diet exercise physical and właściwa dieta właściwy wypoczynek właściwe ćwiczenia fizyczne i umysłowe samopoczucie dobrobyt. chyba wszyscy o tym wiemy ale czy to robimy W no najlepszy możliwy sposób Więc it says that to keep good health A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada every letter that he wrote to his disciples he signed hoping this meets you in the best of health, your ever well wisher, A.C. Bhaktivedanta Swami. Licząc na dobre zdrowie, śle Prabhupada A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada każdy list, który pisał do swoich uczniów, kończył słowami Liczę, że ten list zastanie cię w najlepszym zdrowiu. Zawsze dobrze ci życzący, Ase Bhakti Vedantaswamy. Although Chociaż był tak potężnym mistrzem duchowym, kładącym wielki nacisk na sprawy duchowe, jednakże zawsze też, przykładał wielką uwagę do tego, żeby Wielbiciele zrozumieli kwestie ważności dbania o swoje zdrowie. I w Pismach również znajdziemy wiele stwierdzeń na ten temat. Żeby jeść to, co jest zdrowe. Nie jeść za dużo ani za mało not to, to sleep not too much not too little nie spać za dużo ani za mało getting rest i know in this age it's pretty hard to get a good night's sleep i to chodzi o wypoczywanie <laughs> you know right że, no problem <laughs> wiem że w naszych czasach trudno jest naprawdę zapewnić sobie dostateczną ilość dobrego snu if we're not getting a proper rest the organs don't function nicely in the body jeśli nie odpoczywamy dostatecznie, to wtedy organy ciała nie funkcjonują właściwie and we become easily disturbed stajemy się łatwo zaniepokojeni jeśli nie dostajemy do... Nie, do... nie odpoczywamy dostatecznie and people get so sleep ludzie są tak zestresowani że nie mogą spać w nocy what happens It's not only a loss of sleep, but the whole body starts to break down. I co się dzieje, że nie jest to tylko niedostatek, snu, ale całe ciało zaczyna się sypać. starts to break down. All the organs of the body rejuvenate themselves at a particular type of the, time of the day. Wszystkie organy ciała regenerują się od danej porze dnia czy nocy. The liver cleanses itself of all toxins between 1 o'clock, between 12 o'clock and 1 o'clock in the morning. Wontroba oczyszcza się ze wszystkich toksyn między północą a pierwszą w nocy. So if you wake at that time, jeśli w tym czasie jesteś na chodzie, then the the liver is not functioning to its capacity. To wątroba nie będzie funkcjonować, w, nie będzie wydolna. So one of our great saints, Baktiwinotakur said, every hour you sleep before midnight is worth two hours of rest after midnight. Jeden z naszych wielkich świętych, Baktiwinotakur powiedział, że każda godzina snu przed północą warta jest. Dwa razy tyle, co godzina snu po północy. So Mówię o tym, że jest to również kwestia, którą powinniśmy rozważyć. W jaki sposób zapewniamy sobie dostateczny odpoczynek, żeby ciało mogło wypocząć. And the mind becomes clear. It's easier to chant. It's easier to do so many things when i w ten sposób ciało może być zdrowe, umysł staje się jasny, łatwiej jest słuchać, łatwiej jest intonować, kiedy ciało jest wypoczęte. To jest jedna z części całego pnia. Jeśli nie masz zdrowia, nie możesz zbyt wiele everyone robić. Tries to keep health. Każdy stara się I'm być sure, zdrowy. Jestem pewien, że każdy w tej szkole pensia o swojej Jestem pewien, że każdy w pokoju myśli o emphasis. Jest to kwestia znalezienia właściwej zasady i traktowania ją z dostateczną uwagą. This Ta prezentacja uczy nas tego, jak równoważyć te trzy aspekty naszego życia. If we're just doing our spiritual life and not taking care of our health and not developing proper relationships with others, then after a while that spiritual life will also be affected. Jeśli tylko zajmujemy się naszym życiem duchowym, ale nie dbamy o zdrowie, nie dbamy o zdrowe relacje z innymi, to również po jakimś czasie nasza duchowa praktyka będzie przez to dotknięta. To było trochę na temat fizycznego zdrowia. O tym wiemy wszyscy. Tak jak jest też powiedziane w pismach, że ten, kto nie śpi za dużo ani za mało, nie jest za dużo ani za mało, ten może dobrze praktykować jogę. Jedna rzecz, którą widzę oh. u wielbicieli we, w świątyniach, że oni zazwyczaj nie ćwiczą. Jest tak, Swami. taki wielbiciel him? w naszym ruchu imieniem Bhakti Marg Swami. Może o nim słyszeliście? The walking monk. jest nazywany też chodzącym mnichem. Chodzącym chodzi It's so 7,000 kilometers across Canada. On chodzi przez całe Stany Zjednoczone przez całą Kanadę, Canada w poprzek ma 70 km. And he walked across Ireland. <laughs> he's the walking monk. On jest chodzącym mnem. And uh, he walks when he's not doing these things, he walks about five miles a day. Kiedy nie chodzi w, przez różne kraje, tak czy inaczej, chodzi każdego dnia przynajmniej e, 7 kilometrów. On mi mówił, że ciało to maszyna. Trzeba nim poruszać. W przeciwnym razie będzie się stawać leniwe i zdarzyć. So exercise Ćwiczenie jest bardzo ważne. I now gyms are becoming important and people are doing all kinds of stuff. Dzisiaj też e, ważne stają się e, siłownie i tego rodzaju rzeczy. But we should find we should find what works for us. Powinniśmy zobaczyć, co może dla nas, co się sprawdza w naszym przypadku. And a little exercise every day keeps you mentally and physically fit odrobina ćwiczenia każdego dnia utrzymać się w zdrowiu fizycznym i umysłowym. To jest trochę na temat tego fizycznego i umysłowego. Aspektu, bardziej fizycznego. Teraz porozmawiamy o kwestii. Mental aspect means cultivating certain spiritual qualities, or what we say, moral qualities. Kwestii mentalnej. Kwestia mentalnego zdrowia oznacza kultywowanie pewnych ważnych wartości. The opisują pewne wartości cechy, które są fundamentalną sprawą, jeśli chodzi o to, żeby z powodzeniem przeżyć. Great, but the to, In his in Krishna in the conclusion speaks this Wielki Święty Bhaktivinoda Thakur, w konkluzji do książki Krishna Samhita, pisze w ten sposób. Mentalna kultywacja zawiera w sobie prawdomówność, powstrzymywanie się od kradzieży, porzucanie, porzucenie złego towarzystwa, prostotę. Prostota znaczy wolność od dwulicowości, living according to your needs. I życie zgodnie ze swoimi potrzebami. Jeśli żyjesz ponad swoje potrzeby, to musisz ciężej pracować. Jeśli żyjesz ponad swoje potrzeby, to musisz ciężej pracować. Jeśli pracujesz poniżej swoich potrzeb, to nie możesz dobrze funkcjonować. Każdy musi znaleźć swoje potrzeby. Przestrzeganie zasad religijnych, celibacy, życie w celibacie, ashram, odpowiednio do ashramu, refraining from unnecessary talk, powstrzymywanie się od niepotrzebnych rozmów, co naprawdę wyciąga twoją energię? Okay. Um, forgiveness wybaczanie. Somebody does something wrong to you. Kiedy ktoś zrobi ci coś złego. And you think. Oh. I myślisz sobie. And you think you feel bad. Czujesz się źle. Or even you try to do something back. Albo może próbujesz jakoś się odgryźć. And uh, you're miserable i jesteś nieszczęśliwy praktykowanie wybaczania wybaczanie jest bardzo wzniosłą cechą i przynosi szczęście nikt cię nie może skrzywdzić dopóki ty nie skrzywdzisz sam siebie i was giving a talk to a large group of people in temple in london Dawałem wykład do dużej grupy osób w świątyni w Londynie. Rozmawialiśmy o wybaczaniu. Pod koniec przyszła do mnie pewna kobieta. And she ona powiedziała: "Maharaj, muszę z tobą porozmawiać." Nie chciałam tego zadawać publicznie. Musisz mi pomóc. No dobrze, spróbuję. Mam taki problem z taką inną kobietą. Ona zrobiła coś, ja nie mogę jej wybaczyć. Ja said going Ja pytam od kiedy to trwa. She said 25 years. Od 25 lat. I almost fell off my chair. Prawie że spadłem z krzesła. I was just wondering how she's still breathing after. się, jak ona może oddychać po 25 latach. I was thinking, you know, that's a lot of weight to carry around. Tak sobie pomyślałem, że to jest olbrzymi ciężar, jaki trzeba nosić. Because it becomes it, it makes us unhappy. Bo to czyni nas nieszczęśliwymi. So to learning to forgive means that you actually become benefited. E, nauczenie się wybaczania oznacza tak naprawdę czynienie dobre dla siebie. Forgive but don't forget. Wybacz, ale nie zapominaj. Sometimes we say forgive and forget. Czasami mówimy wybaci i zapomni. But that doesn't always work. Ale to nie zawsze się sprawdza. Because you might make the same mistake again. Bo może popełnisz ten sam błąd po raz drugi. So don't don't Więc wybaczaj, ale nie zapominaj. W ten sposób możesz żyć dalej, nie wpadając w tę samą pułapkę. Bo tak jak. Just, like, just for those of us who. When we chin our rounds, or when our minds are very quiet. Every all the problems start coming up, right? Bo tak jak ty, ci z was którzy intonują, kiedy zaczynacie intonować w tej takiej ciszy intonowaniu wszystkie te problemy wychodzą. Siadasz, żeby intonować japa. problem. No, tak, mam ten problem. As soon as you start chanting, the starts to bring up all these other things and when you start thinking The idea is to let him go. Jak tylko zaczynasz intonować, to te wszystkie rzeczy wychodzą na wierzch. I chodzi o to, żeby je odpuścić. Nie trzymać się ich. But if you practice forgiveness, mm -hmm. Jeśli będziesz praktykować wybaczenie, mm -hmm. to stanie się naturalne. Mm -hmm. Sometimes things are very hard to Czasami niektóre rzeczy bardzo trudno wybaczyć. But it's such a high quality that it makes the heart happy and makes life easy. Ale to jest tak wzniosła cecha, że to czyni serce szczęśliwym i życie łatwym. Pamiętajcie, nikt nie możecie cię skrzywdzić, dopóki nie skrzywdzisz samego siebie. To nasze fałszywe ego jest skrzywdzone. Dobrze, ale to nie ty. see the difference between you and your conceptions of who you are musisz zobaczyć tę różnicę pomiędzy prawdziwym sobą a wyobrażeni, wyobrażeniami samego, a na koncepcion. temat samego siebie. My nosimy te wyobrażenia czasami życie po życiu, ale one też się zmieniają. Kiedy ktoś nadepnie na jakąś z naszych fałszywych koncepcji But the thing is, if you learn to forgive others, chodzi o to, że jeśli nauczycie się wybaczać innym, when zrobicie coś złego, To Bóg wybaczy też Wam. Ci, którzy nie wybaczają, nie mogą też oczekiwać wybaczenia. Dlatego wybaczanie jest bardzo znaczące. And fearlessness. Nieustraszoność. Fearlessness comes by by remembering God as much as possible. Nieustraszoność przychodzi przez pamiętanie o Bogu, na ile to tylko możliwe. And of course an attitude of service. I oczywiście nastawienie służenia. So these are this is somewhat of our we say mental cultivation. To są niektóre z rzeczy, które zawierają się w tej takiej umysłowej kultywacji. Kwestia wartości, naszego stylu życia, naszego towarzystwa, naszych czynności i tego, jak dbamy o swój fizyczny i emocjonalny dobrobyt. Dobrze jest się śmiać. Laughing is healthy. Śmiech jest zdrowy. People who don't laugh, they're not so healthy. Ludzie którzy się nie śmieją, nie są tacy zdrowi. There's a club, it's called the anti-laughter club. Jest taki klub ludzi przeciwko śmiechu. Believe not, it exists. Możecie w to nie wierzyć, ale on naprawdę istnieje. They think laughing laughter and smiling is means that you're not taking life seriously. Ludzi, którzy myślą, że śmiech i uh, uśmiechanie się są przy, symptomem tego, że nie podchodzi się do życia poważnie. Mam takie zdjęcia or... ludzi, którzy chodzą z takimi banerami, że nie Life. śmiej się, nie uśmiechaj. So we're not into that. <laughs> Więc my się pod tym nie podpisujemy. And then there's the other club. It's called the Laughter Club. Jest też inny klub, klub śmiechu. Ludzie, którzy rozumieją, że śmiech jest dobry. i zbierają się razem w grupie I zaczynają się śmiać. Bez powodu. Trochę idiotyczne. Because no foundation to it. Bo nie ma żadnych podstaw. It's just. But devotees. We laugh sometimes. ale wielbiciele czasami się śmiejemy czasami opowiadamy żarty Pan Czaitanya był bardzo żartobliwy zawsze żartował ze swoimi towarzyszami Prabhupada też wiele razy był żartobliwy oczywiście łącząc z, z, z spryt czy z humorem So it's good to laugh sometimes. Czasami jest dobrze więc się śmiać. Of course. Sometimes sometimes we laugh at ourselves. Czasami śmiejemy się z samych siebie. That's a good way to laugh. To też jest dobry powód do śmiechu. Of course. Don't make a habit of that. Oczywiście może niekoniecznie trzeba mieć taki nawyk. But laughter. Ale śmiech. Uh, joke. That's quite nice. But I don't know if it'll work here and in... Ja opowiadam taki naprawdę dobry żart, chociaż nie wiem, czy się sprawdzi w Polsce. W Ameryce się sprawdza, bo tam mamy dużą społeczność hinduską. Tutaj może nie mamy takiej społeczności. Chcecie usłyszeć ten żart? Zobaczymy, czy go zrozumiecie. So there's one Hindu man he's walking across the street. Więc pewien Hindus przechodzi przez ulicę. And he collapses. He has a stroke. I ma zawał serca przewraca się, and He's laying there. Leży on ulicy. And people gather around trying to help him. Do nie, dookoła niego ludzie próbują mu pomóc. The, the police come. Przychodzi policjan, and they call an ambulance. Wzywa karetkę. And the man is saying give me a Hindu priest. I ten człowiek mówi Sprowadź hinduskiego kapłana. I Policjant krzyczy: Czy tutaj w tłumie jest hinduski kapłan? Nobody. Nie ma. But one Jewish man. ale pewien Żyd, On pewien uh, Żyd, rabin mówi, że no ja nie jestem kapłanem, ale znam wszystkie modlitwy. I live right next door to a Hare Krishna temple. I hear the prayers all the time. <laughs> Jestem sąsiadem świątyni Hare Krishna. Słyszę te modlitwy non-stop. So the police officer said, all right, you'll do. It. Come on. Więc ten policjant mówi, dobra, okej, okay, nadajesz no do. So we get down near the man. Więc klenka na tamtym mężczyźnie. So we get the prayers. Zaczyna recytować te modlitwy. Uh, we want to thank Mr. Patel. Chcieliśmy podziękować panu his, Patelowi for his kind donation in sponsoring the Sunday Feast. <laughs> one, one of the main prayers of the Hare Krishna. <laughs> It's, Pretty regular prayer. <laughs> okay. <laughs> She really got it. <laughs> so, I'm glad there's no Indians here. <laughs> It's good. It's <laughs> so strange that you're in my shooting, Doso. So, But laughter is good. Śmiech jest dobry. It keeps the, it keeps you young and keeps you happy also. Śmiech daje młodość i szczęście. And of course so physical, emotional, mental and also social well-being is the large part of our existence which is compared to the chunk of the tree. ten aspekt fizyczny, emocjonalny i społeczny są bardzo znaczącym aspektem naszego życia porównywanym do pnia drzewa. From healthy roots come a good trunk. Z zdrowych korzeni powstaje mocny pień. then we have to cultivate those qualities. I musimy więc kultywować te cechy. And then the last part is the crown. I ostatnia część to jest korona. what the tree gives to others. Czyli to, co drzewo daje innym. A tree doesn't eat its own fruit. Drzewo nie zjada własnych owoców. Owoce są dla innych Drzewo daje cień Dla korzyści innych zwierzęta mieszkają w drzewie Drzewo daje dom innym Czyli co dajemy innym? Co are we doing So we do for In other words, making the needs of others our own concern. In the misswaver czynienie potrzeb innych swoją troską. And so just like in our Hare Krishna movement sometimes we call that preaching, tak jak w naszym ruchu Hare Krishna czasami nazywamy to nauczaniem or reaching out to others Czy docieraniem do ludzi. But sometimes it takes the the Czasami przybiera to postać, że trzeba z kimś przysiąść i pomóc rozwiązać drugiej osoby i problemy wyzwania życiowe. Now read one verse. Przeczytam taki jeden werset. Wypowiedziany przez samego Pana. Tutaj Pan Kapiladeva w Bhagavatam mówi do Kardamy Muniego. On mówi: ukazywanie współczucia do wszystkich żywych istot. Zapewni Ci oświecenie. Giving assurance of safety to all. You Zapewniając inne żywe istoty co do ich bezpieczeństwa, będziesz mógł postrzec siebie samego jak i wszystkie wszechświaty we mnie. And myself in you. I mnie samego w tobie. So what the Lord is saying is that when you become an instrument of mercy to others, you can actually realize your own self. Innymi słowy, co pan tutaj mówi, że stając się narzędziem współczucia, możesz wtedy zrozumieć samego siebie i również jego. The purpose of human life. Celem ludzkiego życia to do good to jest czynienie dobra dla innych. Those who are in their own world are never happy. Ci, którzy są wyłącznie pogrążeni we własnym Because świecie, nie są szczęśliwi. Every soul Oczywiście każda dusza jest cząstką Krishna I każda dusza jest połączona z kryszną poprzez innych. Pan mówi, że kiedy pomagasz innym, łączysz się ze mną. So this, so, in other words, giving back. The tree we see, uh, reach out to others. Tak, tak jak w tym drzewie możemy zobaczyć, że docieranie do innych, przyjmowanie odpowiedzialności, angażowanie swoich e, talentów, umiejętności w pomaganie innym. Są niektórzy ludzie, którzy czynią tym całe swoje życie, pomaganie innym. Robią to, dlatego, że przynosi im to własne zadowolenie. I czasami zaniedbują inne części drzewa. Nie dbają dostatecznie o korzenie. I ich styl życia też jest niestabilny, może nawet niedobry. Jakbym miałem tę lekcję kilka miesięcy temu w Ameryce tak jak parę uh, miesięcy temu dawałem te wykłady w ameryce and it was this one lady i była tam taka kobieta she came up to me afterwards która potem podeszła do mnie and she said you know everyone's telling me i should take a break go go to the mountains rest take some time get my health together and, and do all these things but i'm so much busy in helping others i can't find the time to do that i ona mi powiedziała, że wiesz, mi wszyscy mówią, że powinnam sobie zrobić przerwę, zadbać o zdrowie, wyjechać w góry, wyciszyć się, ale ja jestem tak zajęta pomaganiem innym, że nie mam na to czasu. She was good at helping others. Jej to naprawdę dobrze wychodziło pomaganie innym. Ale nie wychodziło jej dobrze pomaganie sobie. I could see it in her. Ja mogłem to w nie zobaczyć. Wyglądała naprawdę na taką osobę wykończoną, że potrzebuje przerwy. I ja powiedziałem, że jeśli tego nie zrobisz, to za chwilę już nie będziesz w stanie pomagać innym. mentions in this lecture that sometimes people help others because of their own ego. Sačinanda Maharaj tam pisze o tym, że czasami niektórzy pomagają innym z powodu własnego ego. Helping others is not about helping myself. It's about helping others. Ale pomaganie innym nie robi się tego dla siebie, ale dla innych. So sometimes we find that's there. But so therefore one should help themselves and help others at the same time. A czasami można zobaczyć, że tak niektórzy robią. Więc dlatego należy pomagać samemu sobie i innym jednocześnie. And then we have the middle road. Those who don't care about anything about them, themselves and they just... about others and they just want... It's just me, I, me, mine. And I'm number one. There's no number two. Więc to jest ta ścieżka środka. Jedna ekstremu, ludzie, którzy dbają tylko o siebie, że jestem ja najważniejszy, ja jestem numer jeden i nie ma nikogo na niczym Stają się nadmiernie zatroskani i przytłoczeni przez własne życie. Zasadniczo egoizm. Jeśli takie osoby komuś pomagają, to dlatego, że jest to dobre dla nich. And then you have the others, the bottom one who just in spiritual life. I drugie ekstremum na, którzy tylko trzymają się tej podstawy, zajmują się tylko życiem duchowym. And then don't take, take care of themselves and don't help others either. Nie dbają tak naprawdę o samych siebie i nie pomagają innym. And they remain somewhat, what we say, unfulfilled. Tacy ludzie pozostają niespełnieni because life is about helping yourself and then helping others dlatego że w życiu chodzi o pomaganie sobie i pomaganie innym so if you see a true, tree with nice roots and a bark but no crown Jeśli zobaczycie drzewo które ma no. piękne korzenie It's i pień z korą, ale nie ma korony nie jest piękne so what i'm explaining is that all three of these things are important the roots the trunk the crown to, co ja tłumaczę, że wszystkie te rzeczy są ważne. Korzenie, we, pień i korona. Do we ever find a Czy znajdziemy kiedyś doskonałą równowagę? It's very to jest bardzo trudne. So, I'm not explaining, I'm, I'm more or less saying, these are the things you have to look at and see, oh, am I okay here? If I am, keep going. If I'm not, what do I need to do? Am I okay here? So all three need to be looked at every day and see how we're balancing all three things. And we adjust lifestyle, reaching out to others, taking care of our own nourishment. Ja zasadniczo mówię, że musimy zobaczyć, że są te trzy obszary i każdy z nich rozpatrzeć, jak my sobie w nim radzimy każdego dnia. Jak tu chodzi kwestia korzeni, korony, pnia i korony. The roots, do I feel spiritually nourished Korzenie. Czy czuję się duchowo odżywiony i połączony? If yes, then how can I maintain my stay? Tak. Jak mogę to utrzymać? If no, where Nie. Co lekceważę? Jak mogę to poprawić, żeby otrzymać to odżywienie? Do I feel physically and, and, um, emotionally Czy czuję się fizycznie i emocjonalnie dobrze odżywiony? If not then uh see what I need to do. Wie się, co potrzebuję zrobić. I get advice from friends. I otrzymać poradę od przyjaciół. Am I thinking about others or my world is so so small that it's only about me? Czy myślę o innych? Czy mój świat jest taki mały, że myślę tylko o sobie? Okay, so this that's this is more or less a summary of this seminar. Więc to jest praktycznie takie podsumowanie całego seminarium. And so, any questions? Czy macie jakieś pytania? Or, uh, Albo komentarze? The trunk, the crown, the roots? Ja mam takie pytanie, które chodzi ze mną, jakiegoś czasu? Co to znaczy, by, e, wybaczyć i zapomnieć? Jak to można powiedzieć? To pytanie, które myślę o tym przez jakiś czas. Co to znaczy, że zrozumieć i nie Uh well, forgive means people do things that we don't like and sometimes we really don't like or say something. Wybaczanie to znaczy, że czasami ludzie robią coś, co nam się nie podoba albo mówią coś, co nam się nie podoba albo naprawdę nie podoba. So, if we carry that around, jeśli będziemy dalej to dźwigać, it makes our mind very heavy to powoduje, że nasz umysł staje się bardzo ciężki. Ciężko jest się naprawdę czuć szczęśliwym. Kiedykolwiek myślimy o tej osobie, czy widzimy tę osobę, czujemy coś złego. Więc to nas... To ciąży na nas, ciąży na naszym sercu i umyśle. So learn how to forgive. Natychmiast naucz się jak wybaczać. But the thing is we don't want to make the same mistake again. Ale nie chcemy popełnić tego samego błędu jeszcze raz. Allow ourselves to be offended or hurt again. Pozwolić sobie być znowu skrzywdzonym czy obrażonym. So learning what caused it the first time and avoiding it in the future. Więc naucz się co to spowodowało po raz pierwszy i unikaj tego w przyszłości. Life is a learning process. Życie jest procesem uczenia się. We learn from others. Uczymy się od innych. We learn from the scriptures. Uczymy się z pism we learn from our i z własnego doświadczenia. But learning from your own experience can be very difficult. Ale uczenie się na własnym doświadczeniu może być bardzo trudne. I nie chcesz się tak uczyć, dlatego, że to boli. Poprzez doświadczenie możemy coś zrozumieć i unikać tego na przyszłość. A jeśli chcesz żeby było ci wybaczone to, co robisz innym, samemu musisz nauczyć się wybaczać. Ktoś coś powiedział. Czasami po prostu w ślepasy. they Czasami ktoś nawet nie miał tego na myśli. I może to być jakaś obraza. Czasami my to robimy. So and of course it can be more serious. Oczywiście też są bardziej poważne przypadki. What someone does to someone you love, and that that hurts even more. Jeśli ktoś zrobi coś osoby, którą kochasz, to był jeszcze bardziej. There was an incident in America many years ago. Wiele lat temu w Ameryce był taki przypadek. You heard of the what is a community? There are there are they are called the Amish. Słyszeliście o takiej społeczności Amishów? Very Bardzo prości ludzie. Oni żyją tak, jak ludzie żyli 150 lat. Nie używają elektryczności. Nie używają samochodów. And there a group of people and they also do their own worship. Oni też mają swój sposób oddawania czci Bogu. They're very nice people but they're very to the to themselves. Bardzo mili ludzie, ale tacy trzymają się samych sobie. One day one crazy guy came into their community with a gun and started shooting. Pewnego razu jeden szaleniec wdarł się do ich społeczności i zaczął strzelać do nich i zabił kilka osób. Oczywiście został zaresztowany i uwięziony. people, didn't Ale inni Amisze, oni nie mieli złych rzeczy do powiedzenia przeciwko niemu. Wybaczyli. They understand that a person makes a mistake and does crazy Oni rozumieli, że ktoś Popełni jakiś błąd, robi jakieś szalone rzeczy, wybaczyli mu. Co nie było łatwe. Kiedy ktoś zabija ci członków rodziny, ty możesz mu wybaczyć. To znaczy, że ci ludzie są bardzo bliscy Bogu. To taki ekstremalny przykład. A takie drobne rzeczy looks in a wrong way. Ktoś What are you looking at? not <laughs> <laughs> So, learning how to forgive. Uczenie się wybaczania. Yes. It's about the same subject, forgiveness, because if we forgive to somebody, I think first we have to wait that somebody will ask for this. Because what is the sense if we forgive somebody and this person don't care about our forgiveness, doing the same things to us? Yeah. What is the point? And how to yeah, you can wait for that, but how long will you wait? <laughs> yeah. That's yeah, the person who does the transgression osoba, która dokonuje występku jeśli wie o tym, then it's up to them to make some, what we say, apology or some retribution. To po jej stronie jest w jakiś sposób przeproszenie czy zadośćuczynienie. a jeśli tego nie zrobi, you carry it <laughs> I ty będziesz nosić to w sobie. To będzie tylko krzywdzić ciebie. Możesz woleć unikać tej osoby na przyszłość. To jest normalne. Czy unikać sytuacji, która to spowodowała? Ale ostatecznie musisz wybaczyć, żeby uwolnić swój umysł od tego ciężaru. <laughs> this is another question. Because sometimes when you are kind, and your kindness is taken as a weakness. Yeah, that happens. So, there's a lot of people you Kali Yuga, age that they take this kind of... Uh, kindness is weak. It's not a weakness. It's yeah, a weakness. I know, but they don't. And they think they can do whatever they want. Then you avoid that again. Inni mm. myślą, że mogą to wykorzystywać. Musisz tego uniknąć. Once burned, twice shy. Że jak się ktoś e, raz Once oparzy... Raz oparzy, a my drugi raz nie śmiało, że się nie udać Że no. jak ktoś się oparzy, będzie pamiętał. Ostrożnie. Ostrożny. Będzie ostrożny. Ostrożny. Of course, Oczywiście, jeśli can come back together as friends się możecie się znowu spotkać jako przyjaciele to to jest najlepsze is like i got that same question to samo pytanie the indian community is very strong tak jak w ameryce bardzo silna jest hinduska społeczność they, they they work in jobs many of them have jobs pracuje w firmach. so one of them came to me and said Jeden you z Hindusów know, zapytał, że ja w pracy próbuję być pokorny, ale inni przyjmują to jako słabość. Yeah. Yeah, that's just the way the world is. <laughs> no tak działa świat. You can't change others, you can change yourself. Nie możesz zmienić innych, możesz so, zmienić Sometimes you have to protect yourself. Czasami musisz się chronić. So Narada Muni gives a nice story. opowiada piękną historię. It was one snake. Że był taki wąż. who was, uh, uh, was biting everyone. I ten wąż wszystkich kąsał. And, uh, so I ten wąż spotkał Narada Muniego i i Muni powiedział mu, że teraz musisz przestać gryźć ludzi bądź dobrym wielbicielem. So ten wąż stał się wężem wielbicielem i był bardzo miły. Ale teraz ludzie ten wykorzystywali, kopali go, rzucali w niego kamieniami. Więc ten wąż wrócił do Narady i mówi, że no mam problem. Teraz jestem życzliwy, ale ludzie mnie wykorzystują. Więc Narada wtedy odpowiedział: said, show your hoods, but don't bite. Że możesz straszyć kapturami, ale nie gryź. words, don't let people take advantage of you. Innymi słowy, nie pozwól, żeby ludzie cię wykorzystali. Jeśli możesz tego uniknąć. Nie chcesz się znaleźć w takiej sytuacji, o ile możesz tego uniknąć. Or sometimes you have to be a little strong, not because you want to retaliate, but just to let people know that you know they shouldn't do things. Czasami chcesz się zachować w takim mocny sposób, nie dlatego, żeby się odgryźć, tylko żeby przekazać drugim ludziom, że nie powinni się tak zachowywać. It's not a defense. It's just a way of protecting others from uh, doing the wrong thing. To nie jest obrona siebie, tylko innych przed robieniem złej rzeczy znowu. It's not so easy. Co nie jest no. łatwe. <laughs> I can't give you the perfect formula. The perfect formula is, is that the stronger you become in Krishna conscious, the more easier you are to deal with all these things. Więc jeśli chciałbym. Taką doskonałą zasadą odpowiedzią na, na to pytanie jest to, że im staniesz się mocniejsza w świadomości kroś, tym łatwiej będzie ci obchodzić się ze wszystkimi innymi. Był taki wielki święty, and one person came up to him and start, you know, saying bad things to him. Podszedł do tego świętego jakiś człowiek i zaczął go wyzywać. He remained calm. On pozostał cichy. Another man was watching. Inny człowiek to obserwował. He came up to the saint and said, How did you do that? And man was so offensive, and yet you remained calm. I do tego świętego podszedł i zapytał, jak ty to robisz? Ten człowiek cię tak wyzywał, a ty pozostałeś spokojny? He said, If somebody wants to give you something and you don't take it, they have to keep it. Ten mędrzec odpowiedział, że jeśli ktoś chce ci coś dać, a ty tego nie przyjmiesz, to on to musi zatrzymać. It's not so easy. To nie jest łatwe. But that's one formula. Ale to jest taka zasada. Hmm. Yes. How to understand when you speak with devotees? Where is prajjalpa and where is not prajjalpa? <laughs> <laughs> <laughs> prajjalpa no. well, Bhaktivinoda Thakur talks about nine kinds of prajjalpa. <laughs> <sighs> czyli <laughs> so <coughs> it's mentioned in the Bhagavad Gita. Jest to wspomniane w bagawatgicie Speak truthfully, żeby mówić prawdomównie. beneficially, korzystnie. Avoid speech that offends others. Unikać rozmów, które rażą innych and I regularnie cytować siastry. So, speak truthfully and beneficially mówić prawdomównie i korzystnie and i w nieobraźliwy sposób. I mean, of, say, Możemy mówić bardzo dużo na temat różnych bezużytecznych tematów. Again, it just makes the mind and don't Ale to tylko czyni umysł nieszczęśliwym i inni też nie odnoszą korzyści. Czasami mówimy tak przyjacielsko do innych. I to nie jest prajjalpa. You have to understand the balance Trzeba zrozumieć ten balans pomiędzy tym, co jest potrzebne, a tym, co jest niepotrzebne. Jeśli nie jesteś pewien, sure, remain quiet. To bądź cicho. <laughs> you're never implicated for for what you don't say. Nigdy nie uwikłasz się, nie mówiąc czegoś. I nie mi słowo to wymaga praktyki. The more you read shastra, the more you'll get understanding and how you'll be more inclined to speak about Krishna, devotional service, things that are beneficial. Im więcej będziesz czytał shastra, tym bardziej będziesz chciał mówić. O rzeczach związanych z kryszną o służbie oddania, korzystnych. And don't read also. I też nie czytaj rzeczy bezużytecznych, kind of To jest inny rodzaj grażalby. Yes? Ja mam pytanie o korzenie jeszcze. Co jest potrzebne, żeby mieć zdrowe korzenie, bo mówiliśmy o rzeczach takich z pogranicza duchowości. ale jeśli chodzi na przykład o rolę rodziny, historia rodziny, przodku, miejsce urodzenia, najgdy no to jest ważne dla, toż samo, ale to jest ważne dla swoich rodziny. Another question about the roots. We spoke about the spiritual roots, and I also wanted to ask about uh, re, uh, importance of family, our heritage, our roots, our uh, the, yeah, ancestors, and uh, Our place of birth and how those things are important. Which life? This one or previous <laughs> o życiu mówisz? We have so many births, so many parents, so many lives. <laughs> tak wiele narodzin, tak wiele rodziców, tak wiele żyć. Because we're here now, this one's important. Ponieważ jesteśmy tu i teraz, to jest ważne. But we have a spiritual family too. Ale mamy też duchową rodzinę. Wszystkich Wielkich Świętych są naszymi przodkami. I oni dają nam tradycję też kulturę. And so we can take a little możemy poświęcić trochę czasu na te materialne kwestie ale chcemy wejść w duchową rodzinę jak wejdziesz w to to ta rodzina jest wieczna a materialna jest tymczasowa nie jesteśmy tym ciałem some need If we wanna go into that aspect of existence, do it, in this, do it in relationship to our heritage, our spiritual heritage. It's rich. Jest to trochę potrzebne It's jeśli chcemy się zagłębić w te aspekty, zróbmy to w związku czy w w, w nawiązaniu do naszego duchowego dziedzictwa. I mean. You can do it but not, not too much <laughs> mm. In other words if we do that part and forget about our spiritual family we're actually we're actually cheating ourselves. Z <laughs> Zajmując się tymi rzeczami, ale czy o rodzinie, tak so That's rich and deep and it's eternal. Excuse? That's rich, deep, and it's, it's everlasting. Dlatego, że ten duchowy aspekt jest bogaty, wieczny i głęboki. Czy to pomagało? Tak. dziękuję. Mamy jeszcze pytanie, tym Bożym Aharaśmiemu, że powinniśmy się odbić, ale właśnie... What should we pray for? Can we pray so that we learn to forgive, uh, to cooperate better, to Yeah, they're all nice. Mm. Learn those qualities that are Are to our spiritual tak, to są dobre rzeczy. Uczyć się tych rzeczy, które są korzystne dla naszej duchowej praktyki. O cechy, które są w sile dobroci pray, pray to become more humble more tolerant. się żeby stać się bardziej pokornym tolerancyjnym more mm. kind towards others bardziej miłosiernym łaskawym mm. dla innych pray not to waste so much time on things we don't need żeby nie marnować tyle czasu na rzeczy, których nie potrzebujemy <laughs> a lot of things everything that will bring us closer to krishna and closer to the practice of successful spiritual life. jest mnóstwo rzeczy które zbliżają nas do Krishna, do sukcesu w praktyce życia duchowego. Like we some very thing like good sleep. Wspomnieliśmy o nawet takiej prostej materialnej rzeczy jak zdrowy sen. And so we ask Krishna, well, help me to sleep. <laughs> It's not a good prayer, but we should we should ask, my dear Lord, what it... Here, here's the best prayer. Więc nie powinniśmy się modlić o, o to, żeby to Ale mogę dać taką idealną modlitwę, istotę wszystkich modlitw. And it was it was said by Bhakti Tirtha Swami. Wypowiedział Tirta Swami. And, and he made it to the whole I przekazał całemu społeczeństwu. It's the prayer all prayers. Modlitwa wszystkich modlitw. And it goes like this. Mój drogi panie, please bring on whatever I need to become more devoted to, to Proszę, przynieś, przynieś mi wszystko, czegokolwiek potrzebuję, żeby stać się bardziej Tobie oddanym. I proszę, usun wszystkie te rzeczy w moim życiu, które Blokują moje oddanie dla ciebie. Are you ready for that one? Jesteś gotowa na to? <laughs> If you pray, it'll Jeśli szczerze się tak będziesz modlić, to tak się stanie. Mm -hmm. I to jest kompletna modlitwa. We're not My czasami nie jesteśmy pewni czego potrzebujemy, co mamy, co nam przeszkadza ale Pan o tym wie i dlatego zwracamy się do Niego z tą prośbą. Więc to jest taka piękna modlitwa. Jak chcesz też modlić się, oferować inne modlitwy, nie chcemy się modlić o nic materialnego, bo to jest niebezpieczne. Nawet jeśli je osiągniemy, to może być przyczyną nieszczęścia. I have a question about this prayer. Does Krishna also use this word? That Krishna also uses this word to do... I don't know what to say. That he doesn't raise a good word to do it. In this prayer, does Krishna take into consideration our I would say, capability of accepting the outcome so that he will not give us... Uh, something which will be to, like, too, too yeah, difficult for us to accept? It's good question. Tak, dobre pytanie. I would say yes. Ja bym powiedział, że tak. But as you make one step forward, you are more required to accept more. The more you events you get, the more you can... and everything starts to come. Like that. Ale robiąc każdy kolejny krok, um, So Krishna może przysyłać nam te rzeczy po kolei. And that's how it works. I zazwyczaj tak to działa. He nie przyciąża, dlatego że wie, że to nie będzie pomocne. So this is a long -term prayer. Dlatego to jest taka długoterminowa <laughs> modlitwa. It works in time. I działa na przestrzeni czasu, ale ona też okazuje Twoją szczerość. Jest taka modlitwa w siostrach, gdzie jest powiedziane, że mój drogi Panie, od dzisiaj jestem Twój. Osoba, która o osobie, która ofiarowuje taką modlitwę, Pan przygotowuje wszystko, żeby ta osoba do Niego wróciła. Modlitwy są potężne, a Kryszna jest qualities. I Kryszna ma wiele, wiele cech. Jedna z Jego głównych cech to jest Jego miłosierdzie merciful Nie stawia swoich ulubicieli w nadmiernej niedoli. But the same time he's always pushing us a little bit forward. Ale jednocześnie zawsze też popycha nas do przodu. It's like when you if when you're a little kid maybe you didn't know how to swim. To tak, jak może, jak mało, jako małe dziecko nie wiedzieliście, jak nie umieliście pływać. A chci, chcieliście się nauczyć. Rodzice biorą Was na głęboką wodę i Was trochę popychają. Ale są obok i patrzą, żebyście nie utonęli. Więc Krishna nas popycha, ale jednocześnie też chroni. <laughs> <laughs> right, we have a question So you were speaking of um, Balancing our needs and living a healthy lifestyle But uh, what about people who cannot uh, Stick to the four principal rules I heard of a devotee who had to take some pills To make even chanting So what does uh, That mean that uh, we need to satisfy our needs to czy okay. Słyszałem przypadek Wielbiciela, który musiał brać psychotropy, żeby móc intonować. I chciałem zapytać, jak to ma się podniesienie do zaspokajania naszych potrzeb. Bo Maharaj mówił właśnie o nich. I guess the first thing I would say is that the only way. Um, pierwszą rzeczą ja bym powiedział, czy nie ma innego sposobu. If yes, jeśli nie ma, then, then he do it. Tak, no to powinien to robić. But if it's not, then way that these Ale jeśli są inne sposoby, które nie wymagają tego. So if it's been Jeśli to zostało stwierdzone, że tak, że to jest. Rzecz, której on wymaga i jedynie dzięki temu jest w stanie intonować to dobrze. Ale to trzeba jasno określić. true, and sometimes Czasami tak jest, a czasami nie do końca. But if it's if it's been evaluated by himself and others who are professionals, experts, then fine can do that it doesn't, it, doesn't, it doesn't actually break the principles przez niego or przez ekspertów, profesjonalistów, którzy zajmują się takimi przypadkami to tak i wtedy to nie jest łamaniem zasad when it comes to medicine. o takie lekarstwa but he has to be honest I know wonder was doing that and then the medicine he took was to Became a addictive? Ja znam wielbiciela, który zażywał takie lekarstwa, zażywał akurat takie, które były też uzależniające. And then he got to the I uzależnił się od lekarstw. Like drug, you know? I nie był w stanie poradzić sobie bez nich. Stał so się dla niego jak narkotyk. That there Więc jest też takie niebezpieczeństwo. You have to see. Has to be To trzeba zobaczyć i tak obiektywnie stwierdzić. The is, if it's Ale konkluzją jest to, że tak, jeśli jest to potrzebne, fine, that's fine. To, jest dobry, to jest ok. Chciałabym jeszcze spytać, jaka jest właściwie różnica, no nie chciałabym absolutnie, by to zrobiła to, ofensywnie to pytanie, What is the difference between like Christian prayer or Muslim prayer or Hare Krishna prayer? Are they on the same level, or there's some? There's different kinds of prayers. So, <coughs> różne rodzaje modlit. Even within the Hare Krishna, there's different kinds of prayers. Nawet w ramach Hare Krishna są różne rodzaje modlitwy. So, there's a prayer, there's Modlitwa zawsze wiąże się z prośbą o błogosławieństwo. but instead Więc to, ta prośba powinna być w kręgu rzeczy duchowych, niematerialnych. W różnych siastrach są różne modlitwy różne modlitwy mają różne rzeczy na celu nie, nie ma takich modlitw tylko jakąś jedną rzecz więc Mahamantra, Mantra intonowanie świętych imion jest nazywana najbardziej kompletną modlitwą dlatego, że zawiera w sobie wiele imion Boga and it's in glorification i gloryfikuje boga but also it's also a request ale to też jest prośba and bhakti vedanta courses when you're chanting hari krishna you're asking the lord for service i bhakti vedanta kursy już kiedy intonujesz święte imiona prosisz pana o służbę so the best prayer więc najlepszą modlitwą jest czan hari krishna jest to hare krishna gloryfikowanie pana other scriptures te inne pisma gloryfikują pana to wspaniale god i służenie bogu that's looking i tego szukamy that's what nas zadowolonymi i spełnionymi so basically there's no difference krishna is praying or well, yeah. or Yeah, yeah, but it depends. Yeah, it depends if it's a glorification of God or it's a personal prayer for something else. But for the shastras, and the scriptures, uh, mention different prayers for different types of people. And so so even in, in each scripture, there's different levels of praying. So the highest prayer is to glorify God and to ask for service. So in, in, it's, it's in Czy it's in, it's in to Różne pisma przypisują różne modlitwy odpowiednio do różnych ludzi. Najwyższym rodzajem modlitwy jest gloryfikowanie Boga i służenie mu. I tak jest we wszystkich tych tradycjach. There's prayers in Modlitwy w sile dobroci, pasji i ignorancji. Prayers in the mode of goodness are bring us closer to Modlitwy w dobroci zbliżają nas do Krishna. Prayers in the mode of ask for w pasji proszą o coś materialnego. A w ignorancji są, żeby zaszkodzić innym. <laughs> This, so. so, okay. So each each scripture has its levels of prayers. In wszystkich piśm mamy different różne poziomy modlitw. Thank you. Chciałem ci zaprosić Maharaja o takie bardziej radosniejsze Mówiliśmy tu o śmiechu, o, o takich rzeczach i ja osobiście mam, mam takie, znaczy taka moja, m, moje spostrzeżenie siebie samego, że przeważnie w przeszłości bardzo dużo reakcji moich było bardziej takich z nerwami, czy nie wiem, a mniej takich właśnie ze śmiechem jest z takim, radośniejszym takim z uśmiechem, także, czy. Ale, czy You said also about laughter and and, and being jolly. So I observed that in, I used to always uh, react usually with, with maybe some uh, uh, nerves or anger even not so much with, with uh, joyfulness. So how to come up to this level to be more jolly? Chanting and dancing, spiewanie i taniec. Chanting and dancing makes you jolly. Spiewanie i tańczenie nieco cię radosnym. I think I, at the beginning of the program everybody was smiling during the kirtan. But na początku programu wszyscy się usmiejali w trakcie kirtanu. I wanted to get up and dance, but I was a little Oh, a shy. Ja chciałem wstać i tańczyć, ale trochę byłem nieśmiały. Więc tak to uczyni cię bardziej radosnym. What else? A co jeszcze? We, sometimes we laugh at the material world. Czasami śmiejemy się z materialnego świata. How ridiculous it is. Jaki on jest. <laughs> jest jakby powiedzieć? Absurdalny. Absurdalny. Ale intonowanie i dancenie zrobią cię Ale intonowanie Więc rób tego więcej. Tak. <laughs> yes. Ja chciałabym spytać o to, m, że w naszym codziennym życiu e, jakby modlimy się o ten życiu żeby zapytać go. E, I wtedy na przykład wydaje się, że dostajemy jakiś znak, e, na przykład sny albo jakieś spotkania, tak zwane aranżacje. E, I jak rozpoznać, czy dana rzecz przychodzi do nas z znakiem od albo nie? W to sensie jest tylko spekulacja, czy we ask Krishna for, for guidance or answer and then we may get some uh, notions or some signs or some dreams or some meetings, somebody will say something. So how do we uh, recognize whether that thing actually is a response for Krishna or maybe it's just a speculation? <laughs> That's to you to understand. You must understand You have to see, I made this prayer and this is happening. Mhm. Moshi wa machi atakasho to modliłam i to się dzieje. And if you're not sure, jeśli nie jesteś pewna. somebody. Zapytaj kogoś. You know, we have many examples in our life we say something and then all of a sudden something happens. We have many examples like that. Mamy wiele tego przykładów w życiu, że coś mówimy czy robimy i coś się dzieje. Była taka kobieta, która przyszła do naszej świątyni w Mayapur i przyjmowała darsan pana Andresy Mahadeva, and then, while she was standing there, I stojąc przed nim, She started to pray and say, "My dear Lord, I would like to do some service." się modlić, że mój drogi panie, chciałabym zrobić dla ciebie jakąś służbę. service. No, proszę, daj mi. jakąś ended Skończyła tę modlitwę i zaczęła odchodzić. temple, have this service need do I podszedł do niej, jak już odchodziła, wielbiciel, jeden z zarządzających świątynią. Wiesz co? Mamy tutaj jego służbę, potrzebujemy coś, to robić. Dlaczego on mnie o to pytał? Oh, się o to modliłam Because she was guest. Ona tam była tylko gościem, but somehow he asked her because. A jakimś cudem on zapytał ją Pan Rysimader powiedział temu pujaremu, zapytaj tego gościa. So God works. Bóg działa przez serca różnych wymiędzeli. So like that. W ten sposób możesz to rozpoznać. And then if jesteś pewna, zapytaj kogoś. sincere, ale jeśli jesteś szczera, To zazwyczaj przyjdzie odpowiedź na twoje modlitwę. Sincerity Szczerość sprawi, że to się wy... za zada... za wydarzy. The Yes, of course. Just... Okay, thank you. Okay. So we we still got time yet? Okay. Um, yeah, yeah. we don't want to keep too late. Is there prasyadum for everybody afterwards? No, no. Okay. Yeah how to discern or distinguish the mind from, from myself you can watch your mind what am I thinking watch your thoughts that means who's watching and who's, who's and what is happening so there's two people Czyli kto to obserwuje y, y, y, i you're seeing dwie osoby. Widzisz your swoje myśli, widzisz swoje działanie. You call the observer. Ty jesteś obserwatorem. That's the soul. To jest dusza. The soul does nothing but observe. Dusza tylko obserwuje. The mind functions. Umysł funkcjonuje. Używamy umysłu do we use the mind to function. we can step back from the mind and watch the mind. Możemy wycofać się z umysłu i go obserwować. i mm -hmm. oh, then, then the intelligence comes in. I wtedy wchodzi inteligencja. you in Mogę dać ci przykład ze snami. You see yourself in dream. Widzisz siebie we śnie. And something's happened to you in the dream. Coś ci się dzieje we śnie. So you're watching yourself in the dream. Obserwujesz siebie we śnie. So who's who's watching in and... Who's in the dream? A kto obserwuje i kto jest we śnie? So the mind is acting and you're watching. The umysł działa, a ty obserwujesz. So in dreams you can really see that. We śnie możesz to naprawdę zobaczyć. Clear. In our waking state we have to make an effort to see that. W najawie musimy zrobić wysiłek, żeby to dostrzec. So you can see yourself separate from the activities of your mind. Możesz zobaczyć, że jesteś zdala, od czynności swego umysłu. And when you wake up, you think, oh, that was just a dream. Jak się budzisz, myślisz, aha, to był tylko sen. Is that help? Uh, I'll give you a nice verse you can read. Jest taki piękny werset, możesz go czytać. You like to read? Lubisz czytać? Okay. Second canto, drugi canto. Second chapter. Drugi rozdział. 35th verse. 35. in the purport explains how to see yourself by yourself. Znaczeniu tam tłumaczy w jaki sposób e, obserwator jest jaźnią. It's very empirical, bardzo doświadczalne and very philosophical. I filozoficzne. You can watch yourself. Możesz zobaczyć siebie czy obserwować siebie. And see yourself different from i zobaczyć, że jesteś różny od czynności swojego umysłu i nawet inteligencji. to Ono systematycznie, krok po kroku, uczy Cię, jak to robić. I podstawą tego jest to, żeby pomóc Ci zrozumieć, że nie jesteś tym ciałem. The body is and the mind is acting, but you're observing it. You're Ciało the observer. I umysł jawaiu, ale ty jesteś obserwatorem. So the observer is the soul. Obserwator jest duszą. And the body and the mind is acting, but you're you're you're like witnessing it. I umysł jawaiu i ty tego czy widzisz. So the soul is the witness. Dusza jest tym świadkiem. In dreams you can see that easily. W snach to widać łatwo. Mm -hmm. But you can also practically apply these this formula and actually see yourself. And that verse is very, very instructive. 2-2-35 Yes. I read in yes, that service to Krishna and Krishna is not different, yes? So it's it's nice to see Czytałem nice to Czytałem, że służba dla Kryszna jest nieróżna od Kryszny, Czy dobrze jest myśleć o służbie w trakcie japa? To jest dobre, ale lepiej jest po prostu słuchać. Po prostu słuchaj. Skoncentruj się na słuchaniu. Jeśli przychodzi jakaś myśl o służbie, to dobrze. for that. Ale nie, nie, próbuj tak nie. nie Just tego, tylko staraj się dobrze słuchać. Słuchając dobrze, będziesz zaabsorbowany dźwiękiem. And I to jest medytacja. It's not wrong to think of service, but it's during japa, it's better to hear. Nie jest złym myślenie o służbie, ale w trakcie japa lepiej jest po prostu słuchać. Ok. Thank you. Dziękuję wam bardzo. Harikusza. So if you want this information, give your e-mail to Krishna Kirtan and he'll send it to you. Jeśli chcecie notatki z tego wykładu, to dajcie mi swoje i ja wam to I dam wam te materiały w pisanej formie, będziecie mogli do nich a lot, I didn't cover, so be Jest też dużo rzeczy, których nie omówiliśmy i są w tym zawarte. Was Mam nadzieję, że to wszystko było pomocne. Thank you Dziękuję bardzo. Re Kusman. Re Kusman. Yes. Yes. <gulitary> yes. Yes.